Mówiłem, że I always have bugs. Udał się przyjąć ten zimny! panie, nie, ubokój! Jestem debilam. Dobra, ucimy dług. Jak, jak? Coś? Przyjść, będzie załatwić. Nawet dwa kilo papierosów. Mam, mam, mam ludzi.